Na tripie, poczułem nagle chęć Żeby coś słodkiego, no wiecie, sobie zjeść Więc idę do cukierni, przypaliłem jeszcze skręta Facet na balkonie krzyczy Pani, dzisiaj święta, cukiernia zamknięta Ech, co za pech A pączki i opelki jadłoby się za trzech Lecz to nie koniec jeszcze, jeśli was to nie przytłacza To posłuchajcie anegdotek z życia jaracza Raz na gastrofazie poszedłem do KFC W zasadzie poleciałem na chmurze, co z wyszła mi Jak songo, lecz gdy do składania zamówień się wziąłem Zamiast forsy wyciągnąłem wielki zip ziołem Procentka na to, za tyle dorzucę jeszcze szejka A ja na to, przepraszam, to pomyłka, no i hejka Uciekłem w pizdu, głodny i zły Bo bałem się, że mogły wyczaić mnie psy Innym razem, po kresty chciałem zrobić party O trzeciej w nocy, we wtorek, tak uparty Byłem i zaproszony przeze mnie został również gość Którego w telefonie zapisanego miałem ktoś Następnego dnia dzwoni i pyta Gdzie ta biba? Mówię, to już nieaktualne Stary dybacz, on na to skąd go znam Mówię, nie wiem, zapisane cię miałem jako ktoś Takie było moje wyjaśnianie On na to, kurwa, wciskasz mi kit czy coś Jak można zapisać kogoś jako ktoś Jak to się stało, nie wiem do dziś Być może po prostu on faktycznie był kimś Gdy byłem nastolatkiem, przypaliłem szałwie w nocy na garażach i oszalałem naprawdę Zobaczyłem jak w moją stronę leci statek kosmitów, który światłem nie oświecił Oświecił, oświetlił, no jeden chuj, gdy bomba się skończyła powiedziałem sobie stój I położyłem się momentalnie na asfalcie, po chwili bania zeszła, zobaczyłem ludzi w aucie